Jest 19 Tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na Aktualności Jedynki. Storm Dave paraliżuje transport w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jutro załamanie pogody także w Polsce. Kraje OPEC+, Plus zwiększą wydobycie ropy. Reakcja na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. W aktualnościach także garść porad w sprawie potraw świątecznych nie wolno trzymać ich zbyt długo na stole. Zablokowane autostrady, wstrzymany ruch kolejowy, odwołane loty i uszkodzone budynki. Tak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii i Irlandii po uderzeniu sztormu Dave. Silny wiatr łamie drzewa i powoduje lokalne zniszczenia. Służby apelują do osób wracających ze świątecznych wyjazdów o zachowanie szczególnej ostrożności.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 Silny wiatr był prawdopodobnie przyczyną tragedii na północy Niemiec. Zginęły tam trzy osoby przygniecione przez drzewo. Najmłodszą z ofiar jest niespełna roczne dziecko. Porewisty wiatr, wprawdzie nie tak silny, pojawi się jutro także w wielu regionach Polski. I MGW wydało ostrzeżenia. Z wiatrem nadciągną deszczowe, a nawet burzowe chmury. Będzie też chłodno. OPEC Plus zdecydowała o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. To organizacja krajów eksportujących ten surowiec. Należą do niej kluczowi producenci tacy jak Arabia Saudyjska i Rosja, a także kilka państw Zatoki Perskiej. Od maja liczba baryłek ropy ma się zwiększyć o 206 tysięcy dziennie. Cztery osoby zginęły, a około 40 zostało rannych w izraelskich atakach na południe Bejrutu. Celem nalotów był trzypiętrowy budynek mieszkalny położony w pobliżu szpitala. Izraelska armia przekonuje, że uderza w pozycję Hezbollahu. Prezydent Libanu przekonuje tymczasem o konieczności negocjacji z Izraelem. Wygłosił pierwsze od początku wojny przemówienie do narodu. Zaatakował Hezbollah i zapewnił, że nie ma bezpośredniego zagrożenia wojną domową. Więcej w relacji naszej korespondentki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 To są aktualności jedynki. Polacy dopiero na półmetku świętowania. Dziś przed nami jeszcze kolacja wielkanocna. Świąteczne produkty nie powinny zbyt długo stać na stole. Przypomina rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Więc mamy na stole tylko te produkty, które w danym momencie spożywamy, a kiedy skończymy te produkty odkładamy do lodówki. Żywność, która jest żywnością już gotową do spożycia nie powinna pozostawać w temperaturze pokojowej, czyli na stole więcej niż dwie godziny. Przed podaniem do stołu zwróćmy też uwagę na to, co teraz dzieje się z danym produktem. Czy przypadkiem ta żywność nie uległa zepsuciu? Jeżeli zauważymy jakiekolwiek ślady zepsucia żywności, taką żywność po prostu należy wyrzucić. Główny inspektorat sanitarny doradza także, by nie przejadać się podczas świąt i w miarę możliwości korzystać z ruchu na przykład idąc na spacer.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 W nocy dużo chmur z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie i zachodzie kraju, a początkowo także na południowym wschodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie oraz po jeziorzu pomorskim nad ranem również opady deszczu za śniegiem. Temperatura minimalna od 1 stopnia miejscami na północy, około 5 kresek w centrum do 9-10 stopni na południowym wschodzie. Wiatr na ogół umiarkowany okresami porywiste.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 Autopromocja. Już 8,5 minuty po 19. Przy muzyce o sporcie. Przed mikrofonem Rafał Bała. Witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem. W Wielkanocną Niedzielę nie ma oczywiście natłoku sportowych wydarzeń, ale kilka meczów i to z Polakami w rolach głównych się toczy. Chodzi głównie o tenis ale będziemy też podsumowywać sezon w dyscyplinach zimowych. Przeanalizujemy sytuację polskich klubów w siatkarskiej Lidze Mistrzów i zastanowimy się, jak może wyglądać nadchodzący sezon żużlowy. A Tomasz Kowalczyk spróbuje nam wytłumaczyć, dlaczego nasi piłkarze nie awansowali na Mundial i co w związku z tym czeka kadra Jana Urbana. Andrzej Grabowski, Karol Smek, i Rafał Bała. Zapraszamy. I'm the boy. inside you draw it home. W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy Muzyce o Sporcie. Zanim przejdziemy do analiz, podsumowań i relacji, mamy dla Państwa skrót najważniejszych informacji ze sportowych aren. Tadej Pogaczar po raz trzeci wygrał słynny kolarski wyścig dookoła Flandrii. Słoweniec kilkanaście kilometrów przed metą zgubił swojego największego rywala, Holendra Matthew van der Pola, który do mety dotarł drugi. Najlepszy z Polaków Kamil Gradek, który spędził dziś wiele godzin w ucieczce, finiszował 38. Wśród kobiet po solowej akcji najlepsza Holenderka Demi Wollering, 21. była Agnieszka Skalniak-Sujka. W wyścigu zabrakło Katarzyny Niewiadomej, regenerującej się po kraksie Mediolan Remo. Magdalena Frank bez powodzenia w finale debla tenisowego turnieju w amerykańskim Charleston. Polka i Węgierka Anna Bonder przegrały z Amerykankami Desiree Krawczyk i Katie Magnali. Sezon gry na kortach ziemnych rozpędza się też w Europie. Dziś ruszył prestiżowy turniej w Monte Carlo, a w nim m.in. mecz Jana Zielińskiego. W pierwszej rundzie debla Polak i Brytyjczyk Luke Johnson trafili na brazylijsko-niemiecki duet Melo Zwieriew. No i przegrywają w pierwszym secie 3-4. Piłkarze PSW Eindhoven na pięć kolejek przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Holandii. Wszystko dzięki temu, że jej główny rywal, Feyenoord Rotterdam, tylko zremisował Wolendam PSW, ma więc nad Feyenoordem 17 punktów przewagi. To, co dziś najciekawsze na europejskich stadionach dopiero przed nami, czyli dwa klasyki we francuskiej liga, a jest Monaco zagra z Olimpikiem Marsylian. Tutaj trwają już mecze, właściwie przed chwilą się zakończyły Lorią, jeden do jednego z Paris FC. Metz z Nantes 0 do 0, Leavre z ser 1 do 1. Jeśli chodzi o włoską Serię A, to tutaj dziś wieczorem Inter spotka się z Romą. W Londynie trwa ćwiercina o Pucharu Anglii West Ham kontra Leeds. Na razie 0 do 1, końcówka tego meczu. W niemieckiej Bundeslidze Union Berlin zremisował St. Pauli 1 do 1. Cały mecz w St. Pauli rozegrali Arkadiusz Pyrka i Adam Dźwigała. Trwa mecz traktu Frankfurt-Zewce Köln z Jakubem Kamińskim. Tutaj wynik 2 do 2 i gola strzelił reprezentant Polski. Słynny rumuński trener Mircea Luczewsku trafił na oddział intensywnej terapii, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. 80-letni Luczewsku kilka dni temu zrezygnował z pracy z reprezentacją Rumunii, właśnie przez zdrowotne problemy, które się nasilają piątek przeszedł dwa zawały serca i był kilkukrotnie reanimowany. Luczesku najbardziej znany jest z wieloletniej pracy z szachtarem Donieck, z którym w 2009 roku zdobył Puchar UEFA. To tyle jeśli chodzi o skrót sportowych wiadomości, a za kilka minut wrócimy do piłkarskiego mundialu. Tomasz Kowalczyk podsumuje nieudane w sumie polskie kwalifikacje do tej prestiżowej imprezy. 67 dni pozostało do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Polacy, jak doskonale wiemy, nie awansowali na Mistrzostwa Świata. Te eliminacje trzeba więc uznać za nieudane, a dokładnej analizy podjął się Tomasz Kowalczyk. W pierwszej fazie kwalifikacji do Mistrzostw Świata szło nam mizernie. Kadra prowadzona jeszcze przez Michała Probierza grała bez błysku. Męczyła się niemiłosiernie z Litwą, wygrywając skromnie 1 do 0 na początek rywalizacji w eliminacyjnej grupie G. Bogu świetnie zagrał do Kamińskiego. Kamiński biega w pole karne. Kamiński, prawa noga, nie ma strzału. Lewandowski, patarda w stronę bramki. Jest i Robert Lewandowski wprawia nas w euforię. Polska prowadzi z Litwą 1 do 0. Kadra mordowała się też na stadionie narodowym w meczu z Maltą. Frankowski do piątka przy linii końcowej. Piątek, zamieszanie, piłka w siatce, w końcu, w końcu, w końcu gol dla reprezentacji Polski. Wygraliśmy ostatecznie 2 do 0. Czarego ryczy przelało odebranie kapitańskiej opaski Robertowi Lewandowskiemu przez trenera Michała Probierza co skutkowało rezygnacją napastnika Barcelony z gry w kadrze. Z Finlandią przegrywaliśmy w Helsinkach 0-2 i trafiliśmy tylko na otarcie łez. Każ w pole karne, zamieszanie pod polem karnym. Jest teraz szansa i gol, gol! Piłka w siatce! Jakim cudem to wpadło, ale wpadło! Wpadło! Jeśli gol będzie uznany, to mamy 2-1. Tak biegnie z piłką triumfalnie Krzysztof Piątek. Nawet nie wiemy, kto tego gola strzelił. Czy Piątek, czy Kimior tam dostawił tę nogę, ale siłą woli Wcisnęliśmy tę piłkę do siatki Ostatecznie Michał Probierz w końcu zrezygnował ze stanowiska Miesiąc później w połowie lipca nowym trenerem kadry został Jan Urban Który zakładał, że Awansuje z drużyną na Mundial. Głównym celem jest awans na Mistrzostwa Świata. Czego mogą się spodziewać piłkarze? Dużego wsparcia ze strony, ze strony trenera. Wydaje mi się, że uwagi, jakie ja mam do piłkarzy przez to, że, że byłem zawodowym piłkarzem, one są konkretne, one nie są przesadne. Wydaje mi się, że będę potrafił dotrzeć do zawodnika, wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Oczywiście, jeśli oni sami mi w tym pomogą. Jesienią forma drużyny drgnęła. Niezłe spotkanie w Rotterdamie z Holandią i remis 1 jednego. 1. Kapustka do kogo? Na prawą stronę, do Kasza, ładuj, Matthew Kasz, pięknie, pięknie, tak, tak, mamy go! Do... Zwycięstwo z Finlandią 3-1, do 1, gdzie swojego drugiego gola dla kadry strzelił po pięknej kombinacji z Robertem Lewandowskim, Jakub Kamiński. Ten mecz się super dla nas ułożył, 2-0 do przerwy, szybka bramka po przerwie, to się to spotkanie. Szkoda de dekoncentracji na koniec, bo wiadomo, na zero z tyłu zawsze inaczej wygląda, ale ale jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. W październiku wygraliśmy w Kownie z Litwą 2 do 0 i znów gola dla kadry strzelił kapitan drużyny. Odzyskał piłkę Szymański, dośrodkowanie w pole karne, Robert Lewandowski i go. Gol, proszę Państwa, 2 do 0. Robert Lewandowski, coś się pięknego, jak wtargnął w pole karne, jak do siebie. W Warszawie na Stadionie Narodowym znów dobry mecz z Holandią i znów 1 do 1. Kamiński zagrał do Lewandowskiego. Lewandowski, ale pięknie podał. Kamiński sam na sam. Kamiński, Kamiński, Kamiński. tak. tak. Na koniec rywalizacji w grupie G z kłopotami Polska wygrała na wyjeździe z Maltą 3 do 2. Po raz setny z orzełkiem na piersi zagrał Kamil Grosicki, który liczył, że po barażach zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Świata. Marzenie to, że pojechać pójka, na, na wielki turniach. Ja już na tych turniach byłem, ale tak jak mówię, no, wier to jest wydaje mi się cały czas liczba. Ja jeszcze... Ja się wierzę, że ja jeszcze ważny moment reprezentacji będę miał, bo w to strasznie wierzę i zrobię wszystko, żeby, żebyśmy jako drużyna pojechali na Mistrzostwa Świata. Półfinał baraży z Albanią był trudny. Biało-Czerwoni popełniali błędy w obronie. Na trafienie Chodży odpowiedzieli jednak Zieliński i Lewandowski, a kapitan kadry liczył, że w Szwecji postawimy ten decydujący krok. Szwecja jakby widać, że się obudziła, ale wierzę w to, że my może nam nawet czasami łatwiej grać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 Niestety happy endu nie było. Na gola Elangi odpowiedział Zalewski. Na trafienie Lagerbilke – Świderski. Ale gol Jokeresa na dwie minuty przed końcem odebrał marzenia o podróży naszych piłkarzy do Stanów Zjednoczonych. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz i Szwedzi no, z boiska, powiem szczerze, że w drugiej połowie wiele nie zrobili. Wybijali piłkę, trzech podanie nie potrafili zrobić, no ale później wygrywają mecz i tak, czasami tak jest. No niestety dzisiaj padło na nas, że tego szczęścia brakło. Podsumował Piotr Zieliński. Polacy pożegnali się z marzeniami o awansie po meczu, w którym zagrali ładną, ofensywną piłkę. Dali nadzieję kibicom, ale ostatecznie dali sobie wbić proste gole. Niestety nasi piłkarze nie wyciągnęli wniosków z własnych błędów i muszą obejść się smakiem. No tyle jeśli chodzi o tę eliminację, a za kilka minut dalsza część rozważań Tomasza Kowalczyka. Dowiemy się jaka przyszłość czeka drużyny Jana Urbana. Miłość prawdziwa pali jak pożoła. Trafia prosto w serce, zabija jak droga. Miłość wyśniona, zazdrości, kocham znoty Nemu kibicowi reprezentacji Polski do dziś trudno pozbierać się po wtorkowej porażce ze Szwecją w finale Baraży. Brak awansu na Mundial boli także kadrowiczów, jak na przykład Piotra Zielińskiego. Wielki ból, że, że, że Polski nie będzie. No, kibic też na pewno liczyli na to, kibice wszyscy, że, że będą mogli połączyć wakacje z Mundialem w Stanach. W Meksyku i w Kanadzie. No jest na pewno przykro, naprawdę. Tutaj też szat i rozmawialiśmy między sobą. Wielka szkoda, bo, bo kolejny fajny, fajny mundial i myślę, że ta, ta, ta reprezentacja naprawdę mogła mogła coś fajnego ugrać. Piotr Zieliński w maju skończy 32 lata, ale reprezentacji wciąż może dać wiele. Dla blisko 36-letniego obrońcy Bartosza Bereszyńskiego była to z kolei ostatnia szansa na występ podczas Mistrzostw Świata. Takie mecze bolą, takie porażki bolą. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że znaczna część straciła gdzieś szansę na, na ostatni mundial w swojej karierze. I, I szczególnie po takim meczu na pewno jest, jest duży niedosyt, no ale, ale główna emocja, która towarzyszy no to raczej jest smutek i, i takie poczucie, że mogło to się skończyć inaczej. Przyszłość na pewno należy do Jakuba Kamińskiego, który już wyrasta na lidera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 była brutalna. Dla Jakuba Kamińskiego najbliższe lata to szansa na duży rozwój i w piłce klubowej i reprezentacyjnej. W tym drugim przypadku oczywiście jeżeli część zawodników doskoczy do jego poziomu i wspólnie będą pchać reprezentacyjny wózek. Jan Bednarek za tydzień skończy 30 lat. To oznacza, że obrońca, który zbiera dobre decenzje w FC Porto i gorsze w reprezentacji, nie ma już przed sobą wielu wielkich turniejów. Przykro wydaje mi się wszystkim nam w drużynie, w narodzie, myślę, że jest smutek, bo wydaje mi się że zagraliśmy całkiem niezły mecz, a te kluczowe momenty yy, no nie były po naszej stronie. Wydaje mi się, że... Że to wyrychowanie trochę było lepsze po stronie przeciwnika i niestety przegrywamy. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten mecz i nie wiem, czy nas to zgubiło, czy zbyt czy, bardzo się otworzyliśmy, żeby, żeby ten mecz zakończyć w podstawowym czasie gry, ale no niestety no bardzo, bardzo to boli. Wydaje mi się, że wszystkich nas dookoła, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu, a, a, a wracamy z niczym i niestety nie będzie nam na mundial. Selekcjoner Jan Urban odkąd objął reprezentację, zaliczył cztery zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę, właśnie tę w Szwecji. Drużyna zrobiła pod jego wodzą postępy. Zaczęła grać ofensywnie, jednak główny cel nie został osiągnięty. Czuję taką niemoc, bo trudno, trudno wytłumaczyć się po takim spotkaniu, gdzie, gdzie jeszcze bardziej boli, wiedząc o tym, że zagrałeś dobry mecz, a uważam, że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 Tą piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosił Mimo wszystko prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie miał wątpliwości i natychmiast ogłosił przedłużenie kontraktu z trenerem Urbanem do końca eliminacji Euro 2028. Jeśli drużyna się dobrze prezentuje, drużyna robi progres i tak dalej, to zawsze masz większe szanse na to, że ten kontrakt zostanie przedłużony. Prezes Kulesza był przekonany do tego, że, że idziemy w dobrym kierunku i jest po prostu przyszłość tej drużyny, dobrze to wygląda i stąd być może taka a nie inna decyzja. W mediach społecznościowych Roberta Lewandowskiego zaraz po meczu pojawił się wpis i muzyczny akcent ze słowami Time to say goodbye Czas na pożegnanie na pewno z marzeniami o grze na Mundialu. Kapitan kadry nie wyjaśnił jednak do końca, co to oznacza. W wywiadzie dla TVP Sport trochę gdybał. Nie wiem, muszę najpierw przemyśleć parę rzeczy, zastanowić się i tak jak powiedziałem na konferencji, też żadnej ode mnie deklaracji też nie jestem w stanie powiedzieć, więc myślę, że wydaje, że wrócę do klubu, mam jeszcze w trochę w tym sezonie do rozegrania meczów, więc dziś pewnie jakieś moje z tyłu głowy znaki zapytania. Same no, przede wszystkim musiał się na nie odpowiedzieć. My też pogdybamy. Można spodziewać się i snuć różne scenariusze. Z pożegnaniem w czerwcu w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym przeciwko Nigerii i z tym, że napastnik Barcelony się nią w Lidze Narodów i będzie chciał śrubować strzelecki rekord. Niemniej powoli nadchodzi już czas, żeby wymyślać jedenastkę bez Roberta Lewandowskiego. A to z przodu mamy największy problem, bo już na ostatnie zgrupowanie Jan Urban powołał zaledwie trzech napastników. Będzie trzeba ich szukać albo liczyć na rozwój. W pomocy wciąż wiele lat ma przed sobą Piotr Zieliński, Jakub Kamiński, Nikola Zalewski, Bartosz Slisz, Jakub Moder czy młodziutki Oskar Pietuszewski. W obronie wciąż trzeba szukać ludzi. Może nadejdzie czas na Wojciecha Mońkę i Michała Gurgula. Zobaczymy też na jakie kroki Jan Urban zdecyduje się z obsadą bramki, bo tu czeka nas weryfikacja talentów Kamila Grabary czy Bartłomieja Drągowskiego. Je pense encore à vous Je crois qu'un jour vous allez revenir Vous jeter à mes genoux M'implorer de ne plus vous mentir, Me dire vos regrets de nous Je rêve que vous allez m'écrire Que le remords vous a rendu fou Que sans moi vous ne pouvez plus rire Que loin de moi vous n'êtes Plus rien du tout Dans vos silences j'entends des cris Dans vos absences je sens l'ennui Dans vos errances des interdits Qui vous démembrinent de lire. Souvent je pense encore à vous J'imagine que de vivre vous avez perdu le goût Que le manque de nous vous déchire Que notre honte vous suit partout Dans vos silences j'entends des cris Dans vos absences je sens l'ennui Dans vos errances des interdits Qui vous démembrent et nous délire Les moyens sauvages de nos vies Nos enfants se piétinent du temps qui se languit de nous. Dans vos silences, j'entends des cris, dans vos absences, je sens l'ennui. Dans vos errances des qui vous démembrent nous de l'île Des voiliers sauvages de nos vies, qu'en faisons-nous Des innocences assassinées, du temps qui nous guérit de tout bout Des voiliers sauvages de nos Nos enfants se biotinés Du temps qui se languit de nous Słyszeliśmy utwór po francusku. Francuzi oczywiście zagrają w piłkarskich mistrzostwach świata, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. To był zespół z Belgii, Wajakon Dios z Belgowie też zagrają. Zagra jeszcze 46 innych drużyn, ale wśród tych drużyn nie będzie reprezentacji Polski, m.in. Haiti, Jordania, Wyspy Zielonego Przylądka czy Curaçao, mała karaibska wysypka u brzeży Wenezueli. Tak dużo drużyn powoduje, że poziom meczów, przynajmniej w pierwszej rundzie Pewnie będzie dość niski, a na pewno mało wyrównany. Ale i tak liczy się rozgłos. Zarobek na kibicach, wydźwięk na arenie międzynarodowej. Na to właśnie liczą Kanadyjczycy, Meksykanie, a przede wszystkim Amerykanie. Łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest naszym korespondentem za oceanem. Wita Janku i powiedz czy Amerykanie mają już wszystko zapięte na ostatni guzik. Wiemy, że spore zamieszanie było jeśli chodzi o bilety. Organizacyjnie na pewno tak. Amerykanie naprawdę potrafią wielkie imprezy zorganizować dobrze i z rozmachem. Aczkolwiek tutaj też chciałbym powiedzieć takie hasło. niechwalnia dnia przed zachodem słońca, bo zobaczymy jak to będzie już funkcjonować, gdy do mistrzostw będzie rzeczywiście bardzo blisko i one w ogóle ruszą. Natomiast rzeczywiście no kwestia biletów jest tutaj bardzo szeroko komentowana. Zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko po tej stronie global, ale myślę, że na całym świecie, bo nie brakuje takich haseł, że jest to mundial dla bogatych i przeciętnego kibica po prostu nie stać na to, aby przyjechać do Stanów, utrzymać się, a przede wszystkim zapłacić za bilet. FIFA, wykorzystując też tą podaż, w ogóle FIFA podkreślała, że miała ponad 5 milionów zamówień na, na bilety, to FIFA podniosła cenę najdroższych wejściówek na finał Mistrzostw Świata do blisko poziomu 11 tysięcy dolarów. W grudniu, gdy piłkarska centrala przeprowadziła sprzedaż po losowaniu grup turniejowych, cena ta wynosiła, też dla porównania, 8 dolarów, czyli one cały czas rosną. A na przykład wartość wejściówek drugiej kategorii na spotkaniu mistrzostw Świata zwiększyła się o 1600 dolarów do poziomu 5785 dolarów. W ofercie sprzedaży pojawiły się wejściówki na 1772 z 72 meczów fazy grupowej. Nie udostępniono natomiast jeszcze żadnych na spotkanie fazy pucharowej. Na mecz otwarcia turnieju, przypominamy Państwu, to jest 11 czerwca Mexico City Stadion Azteca. Mecz pomiędzy Meksykiem a RPA. Jedynie obecne teraz bilety dostępne zdrożały z 2170 do 2240 dolarów. I też proszę uważać, bo te rzeczywiście bilety na różnych stronach są dostępne amerykańskich, ale żeby Państwa też nie zaskoczyła kwestia, że ja na przykład podaję teraz 2240, a jest cena powiedzmy 2000 dolarów. Bo często do tego trzeba doliczyć pewne opłaty, również tutaj opłaty stron internetowych, które mogą sprzedawać te bilety i ta cena się często zwiększa, tak więc bądźmy na to. czujni. FIFA poinformowała, że nie wszystkie pozostałe bilety na 104 mecze, które zostaną rozegrane w Meksyku, przypominamy, USA i Canada, trafiły do sprzedaży, a dodatkowe ojściówki będą udostępniane na bieżąco. Posłuchajmy wypowiedzi na ten temat, mówi Henry Bashmel, to jest znany dziennikarz takiego tutaj w Stanach prestiżowego magazynu sportowego The Athletic i posłuchajmy też jednej z kibiców, jednego z kibiców, dokładnie jednej z kibicek. Jak dotąd jesteśmy świadkami najwyższych cen biletów w historii tej imprezy. Jednak Amerykanie kochają wszystko, co wielkie i spektakularne, a FIFA w tym mundialu chce to wszystko pokazać. To jest szaleństwo. Nie stać mnie przy takich cenach na bilet. Płacimy wysoką pożyczkę za dom. To, co FIFA robi, jest nie fair. Tak czy inaczej, ktoś na pewno dużo zarobi Amerykanie tego się spodziewają No Wiemy już, znamy bazy Poszczególnych reprezentacji, m.in. w Bostonie Francuzi, prawda? Na Florydzie, niedaleko Ciebie Curaçao, także będziesz miał Okazję tak, też na to, śledzić w tak, Hiszpania, w Tennessee Ale ciekawie, bo w Kansas City Na przykład będą trzy reprezentacje Argentyna, Anglia i Holandia Niemcy w północnej Karolinie No i Amerykanie oczywiście w Kalifornii To jeszcze na koniec, Janku Iran, gorący temat, już wiemy kto się zakwalifikuje, no, wśród tych 48 drużyn jest reprezentacja Iranu, Irańczycy mówią, że nie wyślą reprezentacji, Amerykanie mówią, że chętnie te reprezentacje przyjmą, ktoś Meksykanie też chcą yy, Irańczyków przyjąć, jak to wygląda na tę chwilę i czy, czy jest jakieś zagrożenie, że Iran rzeczywiście nie poleci do Stanów? Nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. W z wywiadów Donald Trump podkreślił, że nie interesuje go, czy Iran przyjedzie na Mistrzostwa Świata, czy nie. Rzeczywiście pojawiły się też informacje, bo yy, drużyna Iranu ma trzy mecze te grupowe rozegrać w Stanach Zjednoczonych, że może one by odbyły się w Meksyku. Na razie taką możliwość wykluczono, możliwość takiej zmiany, ale tutaj naprawdę możemy się spodziewać wszystkiego. I co martwi, to będzie chyba najbardziej taki historyczny futbol pod względem też politycznym, bo to polityka do tego, co nas czeka tutaj w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę Państwu, Kanadzie też oczywiście, Meksyku od 11 czerwca do 19 lipca bardzo mocno się zakrada. No i może być to też nawet trochę taki dziwny mundial. Niekoniecznie sport być może nawet będzie dominował, no ale zobaczymy jak będzie. 67 dni do początku mundialu. Jan Pachlowski, dziękuję za relację. Dziękuję.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 Śmiech Polskie Radio Jedynka. A w Edynce trwa audycja przy muzyce o sporcie, za ciekawy, bo olimpijski sezon w sportach zimowych. I dość dziwne dla Polaków, bo wydawało się przecież, że skoki narciarskie są w głębokim kryzysie, a przywiozły z igrzysk trzy medale. Łyżwy szybkie, na odwrót. Snowboard, niedosyt. Biegi, stagnacja. Biatlon, niepewność. O wszystkim tym porozmawiam z Andrzejem Grabowskim. Witam Cię Andrzeju. Dobry wieczór, raz Czyli... z tymi biegami to się od razu nie zgodzę. Ale nie zgodzisz się ze stagnacją. Dobrze. To no. za, za chwilkę o tych biegach i o ale tym, że stagnacji nie ma. Chyba. Ale o skokach oczywiście, od skoków musimy zacząć i warto zacząć. Sezon przedziwny, bo... O ile jadąc na igrzyska, no to mogliśmy myśleć, że może jakiś brązik Kacpra Tomasiaka na mniejszej skoczni byłby takim miłym epizodem z tego sezonu, a okazało się, że, że, że skończyło się na trzech medalach, w tym jednym w duecie z Pawłem Wąskiem. Sprawa o tyle ciekawa, że właściwie jak patrzymy na tę zimę, to poza tym epizodem, to nic się ciekawego nie wydarzyło. Był tylko Kacper Tomasiak. I długo, długo nic. Był kończący karierę Kamil Stoch, byli pozostali, przede wszystkim wszyscy kadrowicze trenera Macieja Maciusiaka, który z tego co sugeruje prezes Adam Małysz na stanowisku ma pozostać, ale dodajmy, że wszyscy zawodnicy Macieja Maciusiaka w tym sezonie uzbierali tyle punktów, że zajęliby bodaj 26 miejsce razem, wszyscy w Pucharze Świata, a to mówi o tym w jak beznadziejnej formie byli w tym sezonie, bo inaczej tego niestety nazwać nie można. Maciej Maciusiak ten sezon podsumowuje tak.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 I sprawa jest o tyle ciekawa z, z naszą kadrą, że na siłę mam wrażenie próbuje nam się wmówić, że największym problemem polskiej kadry w ostatnim sezonie był sprzęt. Ale jeśli patrzymy na Kacpra Tomasiaka, który w debiucie y, obstrahując od Igrzysk Olimpijskich. W no jakimś innym sprzęcie skaza. No skakał na tym samym. I y, jakoś w Pucharze Świata był w stanie zajmować miejsca piąte, bywać w dziesiątce. Y, przed tą przerwą przed Olimpijską był bodaj dwunasty albo trzynasty w Pucharze Świata. Więc można było skakać na tym sprzęcie. Więc to jest tylko wymówka, oczywiście teraz doprecyzowywana, że y, przez takie połączenie techniki, y, jakby to niedopasowanie techniki do sprzętu Taka trochę mowa trawa, natomiast urzekło mnie zdanie Adama Małysza w wywiadzie dla Weszło, w którym on właściwie stwierdził na, na pytanie, na pytanie Kuba Radomskiego, który te rozmowy przeprowadzał, y, czy rzeczywiście y, mogliśmy mieć gorszy sprzęt od Finów albo co gorsza Słowaków? Prezes stwierdził, że tak. Trochę, trochę mi się to w głowie nie mieści, ale uznajemy, że jeśli prezes tak mówi, po 15 kwietnia mamy być mądrzejsi i wtedy mają przyjść te zmiany w Adam polskich tak poinformuje. No to biegi, dlaczego nie było stagnacji? Czy, czy przeoczyłem jakieś podia, pucharów świata, nie wiem, medale olimpijskie? No medali nie, ale ostatni dzień igrzysk przecież przyniosł nam piękny bieg Eliza Michałek. Ten spektakularny powrót, pewnie jeśli ktoś by przyznawał nagrodę za powrót roku sportowy w Polsce, to Eliza Rudzka i Michałek są swoją piękną historią i trudną zasłabnięć. Oczywiście dwóch ja dwóch tak pro prowokacyjnie, tak, bo wiadomo, że no chwalimy Elizę, natomiast no generalnie czasy Justyny Kowalczyk to wydają się już bardzo odległe. Jeśli chodzi o wyniki, Na, prawda? Natomiast chyba wreszcie spełnia się to, o czym Justyna też marzyła, żeby trochę mm, przekazać tę swoją wiedzę dalej I, i z tej wiedzy korzysta przede wszystkim właśnie Eliza Rudzka, michałek dla której Justyna jest taką oficjalną, można powiedzieć, mentorką. mentorką. Jest, zresztą była taka piękna scena, bo, bo Justyna komentowała ten bieg w telewizji, y, ale tuż po zakończeniu tego biegu przybiegła do, do mixzony, czyli do tej strefy, gdzie dziennikarze spotykają się ze sportowcami i yy, czule wyściskała Eliza Rosko-Michałek. Pamiętamy, Eliza była ósma na 50 kilometrów, bardzo dobry też występ Dominika Burego. Natomiast to, co jest najważniejsze w polskich biegach, to to, żeby teraz to wszystko poukładać, bo większość zawodników poszła taką drogą indywidualizacji treningów. Yy, tylko, że to oczywiście siłą rzeczy obniża ich możliwości finansowe, bo budżet trzeba podzielić na ileś osób. No i na ileś pożegnaliśmy osób. też Macieja Starengę, jest ważnego też, człowieka dla polskich ta, biegów. Jeśli na chodzi, jeśli, jeśli chodzi o, o, o pożegnania, to też właśnie Maciej Starenga zakończył karierę, Maciej, któremu zabrakło tych podium w Pucharze Świata, choć kariera była długa i ciekawa. Raczej była to przyjemna droga i fajna. Może jakieś niedostyty są, choćby brak zdobycia podium w Pucharze Świata, o które walczyłem, myślę, przez całą tą swoją drogę, ale nie mam żalu. Takie swoje własne spełnienie gdzieś tam czuję. Czuję, Maciej Staręga. My czujemy, <grym> że go już nie ma w biegach. Mamy nadzieję, że będą następcy. No cóż, snowboard też bez medalu olimpijskiego. Spodziewaliśmy się go. Biathlon. no tutaj jest spory przestój, ale, ale tutaj może być, ciekawa sprawa. Może być ciekawie. Tak. Może być ciekawa sprawa, bo y, dla prezesa Polskiego Związku biathlonu szukuje się Tomasz Sikora, nasz wybitny zawodnik i to może być y, pewna, pewna zmiana, bo tutaj najprawdopodobniej Tomasz Sikora ma duże szanse, żeby zastąpić Janę Barasz na stanowisku prezesa. Ciekawe, co to da, bo widzimy w ostatnich latach spory postęp i w kadrze męskiej, i w kadrze żeńskiej. Widzieliśmy Grzegorza Galicę, widzieliśmy bardzo dobry występ sztafety na Igrzyskach Olimpijskich. No i to są te pozytywne wiadomości. A jeśli chodzi o rewolucję, to chyba największa szykuje się w Polskim Związku Saneczkowym, bo tam w ogóle ma nie być reprezentacja Taki, Taki był pomysł są prezesa Zdzisława Ingielewicza, zresztą to jest chyba związek, którym jest naj, naj, największa średnia wieku, jeśli chodzi o zarządzanie, bo i prezes, i sekretarz generalny powyżej 70 i to sporo. To I może panowie, sami do tych, no te saneczki pa panowie zlikwidować, właściwie prezes, zlikwidować kadrę, a przypominamy kadra, która przyniosła między innymi szóste miejsce żeńskiej dwójki na igrzyskach olimpijskich. Jeden z najlepszych polskich występów na tych igrzyskach. Ale kadencja prezesa Ingielewicza kończy się. Zobaczymy, w którą stronę to podąży, w którą stronę pójdzie ta zmiana. Plus, że powstaje ten taki tor modułowy w Karkonoszach. Zapowiedziany, tak. I to tak. może być taki przełom w szkoleniu młodzieży. Nie w szkoleniu kadry zawodniczej, ale w młodzieży jak najbardziej. Andrzej Grabowski, a my liczymy na powrót no, na igrzyska. Czemu nie polskich hokeistów? Już niedługo początek Mistrzostw Świata. No i też... I dla takie z Mistrzostwa, Mistrzostwa Świata. Świata. Też grali w kwalifikacjach. Mamy nadzieję, że te drużyny będziemy mieć na kolejnych igrzyskach. Andrzej Grabowski, dziękuję, dziękuję. Ci serdecznie. W pierwszej godzinie naszej audycji to już wszystko. Do usłyszenia za kilkanaście minut. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah, I want it all. Let stick. Jedynka. Polskie radio. Autopromocja. Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin. Nie tylko dylematy Mieszka pierwszego czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to Ty i ja. To nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21, tylko w jedynce. Jedynka, to Ci dopiero historia. Autopromocja. Reklama.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. To jest bardzo dobry wieczór, jeżeli chodzi o przejazd, warto jednak zwrócić uwagę na sytuację pogodową. W wielu miejscach w Polsce może pojawić się front atmosferyczny, który przyniesie gwałtowne deszcze, a nawet burze. W wielu miejscach w Polsce już pada, dlatego jeżeli wyjeżdżacie Państwo w trasy, zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i sprawdźcie mapę pogodową. Tymczasem niewielkie spowolnienia odnotowujemy w Chrzanowie, czyli na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W województwie mazowieckim natomiast trzeba na pewno powiedzieć słów kilka o dojazdówkach do stolicy Czosnów, czyli zjazd z ekspresowej siódemki na drogę krajową numer 7. Tam kierowcy zdecydowanie zwalniają. Następnie na wysokości Łomianek i na wysokości warszawskich Młocin również zwężona jest nitka prowadząca do centrum Warszawy. Zegrze Południowe, czyli droga krajowa numer 61. Również ustawia się wielu kierowców. W kolejce warto przypomnieć, że częściowo ta krajówka na wysokości Zegrza jest blokowana, a informacja oczywiście również tyczy się dojazdu do Warszawy. Przez większą miejsc granicznych między Polską a Ukrainą przejeżdża się bardzo dobrze, jedynie w Medyce kierowcy oczekują godzinę na wspomniany przejazd. Przejście graniczne Polska-Białoruś nie sprawi kierowcom, kierowcom samochodów osobowych żadnych problemów, czy to w Kuźnicy, Bobrownikach, czy też w Terespolu. Natomiast jeszcze krótka informacja z drogi krajowej numer 22 w województwie zachodniopomorskim między Wałczem a Jastrowiem w pobliżu miejscowości Ostrowiec na fragmencie prawie 4-kilometrowym cały czas obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, a także ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.